To są informacje polskiego Radia 24. Iran twierdzi, że zestrzelił amerykańskiego Herkulesa. Samolot miał brać udział w misji poszukiwawczej odnalezionego już pilota F-15. Tłumy wiernych na placu Świętego Piotra w Watykanie wielkanocną przeodprawi tam papież Leon XIV. Ubodzy potrzebujący i samotni zasiądą przy wspólnych stołach. W kilkudziesięciu miastach w Polsce rozpoczynają się śniadania wielkanocne. Minęła dziesiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Irańskie władze twierdzą, że zestrzeliły kolejną amerykańską maszynę wojskową – Herkulesa. Samolot transportowy miał brać udział w operacji poszukiwania zaginionego członka załogi F-15, zestrzelonego dzień wcześniej. Informacji o stracie kolejnej maszyny, a nie o losie jej załogi, amerykańskie władze na razie nie komentują. Wiadomo, że w poszukiwania zaginionego członka załogi F-15, który został odnaleziony dziś w nocy, zaangażowanych było kilkuset żołnierzy amerykańskich jednostek specjalnych. Prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych ogłosił sukces misji poszukiwawczej. Jeśli jednak informacje o zastrzeleniu Herkulesa potwierdzą się, może to być poważne uderzenie wizerunkowe w amerykańską operację w Iranie. Tysiące osób na placu św. Piotra przed Watykańską Bazyliką. Tam rozpoczyna się msza pod przewodnictwem papieża Leona XIV. To pierwsze święta wielkanocne w kościele katolickim pod przewodnictwem nowego papieża. Na placu może zgromadzić się nawet 100 tysięcy osób. W tym gronie są również Polacy, z którymi rozmawiał nasz reporter Paweł Pawlica.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 Papież Leon w południe wygłosi orędzie wielkanocne i udzieli tradycyjnego błogosławieństwa urbi et orbi dla Rzymu i całego świata. Wielkanoc, czyli niedziela zmartwychwstania pańskiego, to najważniejsze święto chrześcijan. Po raz kolejny zostaliśmy wezwani do tego, aby się nawrócić i z wstać. Mówi teolog ksiądz profesor dr habilitowany Marcin Wysocki z Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.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 Za godzinę śniadanie wielkanocne dla potrzebujących organizowane przez Fundację Wolne Miejsce rozpocznie się w warszawskiej hali Expo. Więcej o tym powiemy w informacjach za godzinę w relacji naszego reportera. Z kolei w Poznaniu potrzebujący zasiądą razem do wielkanocnego śniadania w Barce. Tamtejsza fundacja przygotowała świąteczny posiłek dla około 250 osób. Współzałożycielka fundacji Barbara Sadowska podkreśla, że na śniadanie co roku przychodzą potrzebujący i osoby związane z Barką.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 Irena Santor, Agnieszka Duczmal, Marta Lipińska, Jacek Fedorowicz, Paweł Sztąpkę i Maciej Gudowski to goście specjalnego wydania programu Niedziela z Gwiazdami Polskiego Radia w TVP Kultura. Spotkanie z okazji Stulecia Polskiego Radia poprowadzi szefowa Radiowej Trójki Agnieszka Szydłowska zostali zaproszeni sami wybitni twórcy, nasi koledzy, koleżanki kojarzący się z antenami różnymi, ale też historią polskiego radia. Ta niesamowita mieszanka różnych perspektyw, doświadczeń radiowych spowodowała, że to była bardzo taka z jednej strony sentymentalna, ale z drugiej strony radosna opowieść o doświadczaniu radia. TVP Kultura znalazło całkiem sporo takich archiwalnych filmów z różnych kronik czy wiadomości, więc będzie można też zobaczyć wiele teraz inaczej wyglądających miejsc w naszych budynkach. Dzięki temu, że kiedyś zarejestrowały je kamery. Początek programu Niedziela z Gwiazdami Polskiego Radia o 17.15 w TVP Kultura. To były informacje Polskiego Radia 24. Świąteczne przedpołudnie z wiosenną aurą niemal w całym kraju. W ciągu dnia na północy i zachodzie pojawi się jednak front niosący opady deszczu i podmuchy silnego wiatru. Deszcz i burze mogą pojawić się też w centrum kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni nad morzem i sud w Suwalszczyźnie, około 18-19 w centrum do 21 stopni na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Jutro, w lany poniedziałek, w całym kraju prognozowane jest znaczne ochłodzenie i opady deszczu. Właśnie, dziś jest niedziela, piąty dzień kwietnia, Wielkanoc, czyli święto Zmartwychwstania Pańskiego. Dla wielu religii to normalna niedziela. Ale oto dzień, który uczynił Pan. Radujmy się w nim i weselmy. To taki starożytny hymn wielkanocny. Jeszcze coś od Leopolda Stafa. Zmartwychwstań Jezu w sercu moim, skrusz kamień grzechu, co w nim tkwi, zamiast grobowych, czarnych cieni, Niech Twoje światło we mnie lśni. To chyba dla wszystkich obojętne, czy wierzymy, czy nie wierzymy. Zapraszamy do słuchania. Polskie Radio 24. Słowem Wszystko. wiedzy. Karolina Rożej. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się w wyjątkowym dniu, czyli w niedzielę wielkanocną. I może Państwo są teraz w drodze do swojej rodziny, a może już są przy świątecznym stole. Na nim pewnie jajka, wędliny, babka, barszcz albo żur. Natomiast przez najbliższe pół godziny mniej więcej to wszystko zamienimy na czerwone jajka, pieczone jagnie, poświęconą oliwę. Może nawet stłuczemy kilka glinianych garnków. Będzie na pewno hucznie, rodzinnie, radośnie. Poleje się też troszkę wina. Słowem o wielkanocy w Grecji będziemy dzisiaj rozmawiać. W naszym studiu jest profesor Przemysław Kordos, wydział Artes Liberales, pracownia studiów heleńskich Uniwersytetu Warszawskiego, także wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Tak naprawdę za tydzień Grecy zasiądą do wielkanocnych stołów, o ile w ogóle są stoły przy tym świętowaniu w Wielką Niedzielę. I pomyślałam sobie, że zaczniemy tak naprawdę od samego, samego początku, czyli jak kończy się karnawał w Grecji i zaczyna się Wielki Post podobno przeżywany bardzo poważnie. Bardzo poważnie, bo karnawał jest bardzo niepoważny. Mam wrażenie, że zarówno karnawał, jak i okres przygotowania do Wielkanocy, jak i sama Wielkanoc w Grecji są o wiele bardziej celebrowane. To znaczy nie byłoby sporu o to, które święta są ważniejsze, Boże Narodzenie czy Wielkanoc, bo to jest oczywiste, że jest to Wielkanoc. My w teorii też doskonale wiemy, że Wielkanoc jest najważniejszym świętem chrześcijańskim, chociaż z tym przeżywaniem różnie bywa. Bardzo na pewno lubimy Wielkanoc, ale chyba znacznie więcej przygotowań i nerwów towarzyszy nam w czasie Bożego Narodzenia. No ale skoro pan wspomniał o tym, że karnawał jest taki niepoważny, to jak się bawią Grecy w Karnawale? Hucznie. Hucznie się bawią i masowo, to znaczy powiedziałbym, że są dwie, dwa nurty zabawy. Można się bawić w postaci takich trochę zachodnich procesji, które szczególnie w ostatni weekend karnawału, a grecki Grecji karnawał kończy się w niedzielę, bo wielki post zaczyna się w poniedziałek, więc ten ostatni weekend, ostatnie dwa tygodnie, ale ten ostatni weekend w paru miastach jest naprawdę... Parada, która trwa od rana do wieczora, transmitowana też to oczywiście z telewizji. I tymi głównymi miastami jest Patras na południu, na Peloponezie i Xanthi w Tracji na północy. No i co tam się dzieje w tych miastach? Wszyscy idą w korowodzie, w wielkim, znaczy w korowodzie to może nie, ale raczej w takim pochodzie, przebrani za różne. Czy jest jakiś kanon postaci, za które trzeba się przebrać albo Absolutnie. za które można się przebrać? Nie, właśnie kanonu nie ma liczy się oryginalność, bo oczywiście najoryginalniejsze przebrania będą nagradzane. I właściwie nie ma granic wyobraźni tutaj przebierańców. Czerpią zewsząd, ale liczą się zupełnie inne rzeczy. Liczy się po pierwsze to, żeby to robić w grupie, to znaczy idą całe zespoły przebrane w konkretny sposób. No i oczywiście liczy się zabawa, a nie to, kto wygra. Więc y, i widzowie przed telewizorami, a przede wszystkim ci, którzy idą w pochodzie, bawią się świetnie przy dźwiękach muzyki, tańczą, śpiewają, machają i wszystko inne. Więc to jest ten jeden nurt. Drugi nurt jest bardziej ludowy y, i on jest y, może mniej obecny, a na pewno mniej osób w tym uczestniczy, no bo to są mniejsze uroczystości, ale związane już z konkretnymi miejscami. I są, jest parę takich sławnych miejsc, gdzie mamy wybitnych przebierańców, którzy też się zjeżdżają ludzie, żeby ich obejrzeć. Takimi najważniejszymi miejscami być może to jest Nausa w Macedonii, gdzie mężczyźni przebierają się za mężczyzn i kobiety i chodzą, wydają głośne dźwięki za pomocą strojów zrobionych z monet i biją się na szable. Mhm. A niektórzy z nich są kobietami, które towarzyszą w korowodzie i wtedy już rzeczywiście jest korowód. No i wyspa Skiros jest to jedna z wysp sporad północnych. Na tej wyspie mamy przebierańców yy, ubranych w skóry, również w maskach ze skóry koziej, z mnóstwem dzwonków, którzy przejmują całe miasto, główne miasto na wyspie, robią mnóstwo hałasu, i też biegają, tańczą, a przede wszystkim są bardzo, bardzo głośni. No rzeczywiście, ten karnawał brzmi bardzo głośno i bardzo radośnie. I po nim przychodzi y, bardzo ścisły okres postu, y, zaczynający się od czystego poniedziałku. Czysty poniedziałek, Katarideftera, ten piękny poniedziałek, jeden z najciekawszych dni w Grecji. Dla mnie, bo lubię latawce, a Grecy tego dnia puszczają na Potęgę latawce we wszystkich miastach, gdzie są tylko jakieś górki, wychodzą ludzie i to nie tylko dzieci i puszczają właśnie do nieba swoje, często też zrobione samodzielnie, latawce i to ma niby symbolizować właśnie tą więź z niebem, z Bogiem zwykłych ludzi podczas Wielkiego Postu, który będzie rzeczywiście trudnym i powszechnie przeżywanym okresem próby. I on rzeczywiście jest bardzo ściśle, ten post, przestrzegany? Rzeczywiście wyrzekają się w większości y, Grecy mięsa? Czy jest to na przykład jakaś wąska, dosyć ortodoksyjna grupa? Trudno mi szacować, ilu teraz Greków pości, ale na pewno jest to paradziesiąt procent. Mm -hmm. Do tego stopnia post jest popularny, że restauracje w miastach wyraźnie oznaczają się, że, że w danej restauracji możemy post nie znieść. Zaraz powiem, co to znaczy post nie znieść. Mm -hmm. Ale największym dla mnie zaskoczeniem było to, jak byłem właśnie w Wielkim Poście w Grecji i w McDonaldzie był maksaracosti, czyli mak wielki post i były rzeczywiście postne potrawy. No proszę, to ciekawe. To co dob dobrego, a może niedobrego postnego można zjeść? Bo zależy, jak, czy ten postny posiłek ma być smaczny, czy też ma być jakimś elementem umartwienia się. I to i to. To mm. znaczy nie jemy rzeczy, które jemy zwykle, Grecy uwielbiają mięso, więc w poście nie jemy mięsa, nie jemy jajek, nie jemy ryb. Ryby przecież mają y, kręgosłupy. Jemy za to na potęgę owoce morza. Nie jemy oliwy, a niektórzy stosują oliwę po weekendy. Jak Zaniast to w Grecji oliwy, bez oliwy? No używamy octu innego, który też ma swoich wielkich fanów. Takimi typowymi postnymi potrawami to właśnie są wszelkiego rodzaju owoce morza na różne sposoby. Jest hałwa jako słodycz, to jest postny słodycz. Jest ta ramosalata, czyli sałatka, znaczy pasta właściwie wykonana z ikry rybiej. I w takiej postaci rzeczywiście ryba się może, jako ikra, może się na stole pojawić. No bo nie ma kręgosłupa. No bo jeszcze nie ma kręgosłupa, <śmiech> Tak, oczywiście. to prawda. Panie profesorze, ten okres postu prowadzi nas do czasu, w którym teraz są Grecy. No, kiedy my rozmawiamy, to yy, Grecy mają właśnie swoją niedzielę palmową, którą poprzedza Sobota Łazarza, która jest bardzo ważnym dniem w Grecji. Tak, Sobota Łazarza, bo to jest takie małe zmartwychwstanie, prawda? No Łazarz też jak zbawiciel miał swój moment tego typu. E, został wskrzeszony i Grecy o tym bardzo dobrze pamiętają. Więc jest specjalne, jest specjalne świętowanie wokół Łazarza. Ono jest szczególnie ciekawe na Cyprze, ponieważ na Cyprze w miejscowości Larnaka to jest dosyć ważna turystyczna dzisiaj miejscowość. Główny kościół to jest kościół Łazarza, ponieważ legenda głosi, że Łazarz pod tym jak został wskrzeszony, przeniósł się na Cypr. I tam po raz drugi zmarł. Więc w katakumbach tego kościoła mamy pusty grób Łazarza. Miałem okazję być tam dokładnie podczas Wielkiego Tygodnia i widziałem dzieci, które przyszły ze szkoły zaśpiewać Łazarzowi specjalne łazarzowe kolędy. Właśnie w tym miejscu, gdzie Zgodnie z legendą został pochowany. A czy to prawda, że w samej Grecji dzieci też z tymi łazarzowymi kolędami, no trochę jak w okresie Bożego Narodzenia naszym, od domu do domu y, wędrują z tymi kolendami łazarzowymi na ustach i dostają za to drobne podarki? Tak, dokładnie tak. Chodzi o to, że po prostu pewne zwyczaje ma mają odbicia, prawda? Pojawiają się raz w jednym miejscu, na przykład podczas Bożego Narodzenia, a potem później. Tak samo jest zresztą z jeśli możemy na chwilkę wrócić, bo w Grecji świętuje się też... Y Taki czas karnawałowy, który następuje po Bożym Narodzeniu. To też jest świę czas świętowania, również są przebierancy i tak dalej. Panie profesorze, to yy, skoro jesteśmy w czasie niedzieli palmowej, no to trzeba też od razu powiedzieć, że ta palma to nie jest taka, jaką my mamy i nie taka, jaką sobie wyobrażamy. i Nawet to nie jest palma, tylko listek palmowy odpowiednio zawinięty. To może być i gałązka palmy. To może być gałązka oliwny, to może być wawrzyn, ale rzeczywiście Grecy nie budują jakichś instalacji palmowych, które trzymamy w ręku, tylko przynoszą proste y, fragmenty wegetacji do kościoła i rzeczywiście następuje wtedy moment y, poświęcenia. Tak. I nie ma jakichś tutaj ogromnych y, dodatkowych Obrządków, bo wszyscy się powoli przygotowują do tego najtrudniejszego momentu Wielkiego Postu, czyli Wielkiego Tygodnia. No i on rozpocznie się jutro w Wielkim Poniedziałkiem. Tutaj, tak jak wcześniej był rygorystyczny post, tak Wielki Tydzień to chyba jeszcze większy reżim jest narzucany. Tak, nie ci, tylko którzy, kulinarny. Ci, którzy nie pościli podczas to tutaj już naprawdę zaczynają pościć, tak? Tutaj ten y, odsetek Greków poszczących jest y, jeszcze większy, ale zasady kulinarne są y, podtrzymane. Ja tylko dodam, że Grecy mają takie momenty, kiedy... Post jest delikatnie zelżony i to dla niektórych są weekendy, dla niektórych to właśnie jest ta Sobota Łazarza i jeszcze jedno ważne święto, które bardzo często wypada podczas Wielkiego Postu, zresztą Święto Narodowe Grecji, Zwiastowanie na Marii Pane, 25 marca. Czyli wtedy można już sobie oliwą, sałatkę, w cudzysłowie grecką, Ale na przykład jest specjalna potrawa na, yy, na zwiastowanie, mianowicie jest to dąż z pastą czosnkową, z Kordalia mm, Brzmi bardzo smacznie. To wracamy do Wielkiego Tygodnia. Ci, którzy nie pościli wcześniej, teraz już poszczą na pewno. Codziennie odbywają się nabożeństwa w Wielkim Tygodniu. Przychodzi Wielka Środa i czy to prawda, że święci się oliwę i oregano w Wielkim Tak, Środzie? tak, bo powoli różne rzeczy będziemy przygotowywać podczas kolejnych dni, na przykład następnego dnia, tak doczytałem, Maluje się jajka, prawda? Już wtedy, tylko Grecy malują jajka na każdy kolor pod warunkiem, że jest czerwony. Mm -hmm. To tak jak z tym maluchem w tamtym dowcipie znanym sprzed lat w Polsce, bo czerwień symbolizuje krew Chrystusa. Na przykład, mm -hmm. tak? Tutaj możemy na różne sposoby to interpretować. Widziałem oczywiście, Grecy są ludźmi praktycznymi, widziałem w Wielkim Tygodniu również sklepie sprzedają czerwone jajka. Gdyby ktoś miał czasu, to może od razu kupić gotowe. A czy farbuje się też je w domu takimi domowymi sposobami, domowymi barwnikami? Czy już można też jakąś tam farbkę sobie w supermarkecie kupić? Wszystko czy wszystko działa, musi być wsz tradycyjne? Wszystko działa, co kto lubi, że tak powiem. Grecy nie, nie stosują jakichś tutaj bardzo rygorystycznych zasad. Jest, jest pewna dowolność, takich dowolność interpretacji, tak dowolność przygotowania. Teraz Wielki Czwartek, panie profesorze, my tak stopniowo zmierzamy oczywiście do tego najważniejszego czasu w m, świecie greckim. Czyli Wielki Czwartek, podobno to jest czas pieczenia tej słynnej chałki z jajkiem w środku, którą się zjada po nabożeństwie w Wielkanoc. Tak, córeki, jedna z podstawowych tutaj potraw okresu wielkanocnego. Cały czas mam wrażenie, że my trochę chwalimy ten Wielki Post, no bo to jest rzeczywiście kulinarnie cudowny czas dla Greków. Mimo wszystko powinniśmy się umartwiać, a oni po prostu przestawiają jedną pyszną kuchnię na drugą. To prawda. Przychodzi Wielki Piątek yy, i to jest naprawdę czas wielkiej żałoby w Grecji z opuszczonymi flagami do połowy masztu, z sklepami, urzędami, które pracują o wiele krócej. No i rzeczywiście ulice Grecji są wtedy bardzo, bardzo ciche. No i jest procesja z tak. epitafiosem. Prawda? Mamy symboliczny grób Chrystusa, to jest taka konstrukcja grobowa, ale nie ma postaci. Za to jest mnóstwo kwiatów. prawda? I to są kwiaty tego okresu. W Grecji już mamy wiosnę. Y, że tak powiem pełną gębą. Jest mnóstwo tej wegetacji, która jeszcze jest, prawda, bo potem przyjdzie lato i ona zniknie, ale przybieramy, to z kobiety, dzieci przybierają epitafio z tą konstrukcją, kwiatami i odbywa się taka jakby pogrzebowa procesja Chrystusa ulicami miasta czy wsi. Czyli takiej drogi krzyżowej, jaką my przeżywamy nie ma w, w Grecji. Nie ma. Są procesje. Y, czy to prawda, że na, na Krecie pije się w Wielki Piątek wywar gorzki ze ślimaków? Tak, Pier, żeby ten proces słyszę. umartwienia pogłębić jeszcze Pier Pierwsze bardzo. słyszę, ale to tylko pokazuje jedną rzecz, że mamy w bardzo Glecji bogata kultura. Bardzo dużo licznych obyczajów i prawda, jest nawet pewna ambicja, żeby jakiś region czy jakaś wioska przeżywała to na swój oryginalny sposób. Przychodzi Wielka Sobota, która w naszej tradycji jest dniem, który rozpoczyna się najczęściej od pójścia do kościoła z koszyczkiem z różnymi produktami o bardzo różnej symbolice, są jeszcze Ostatnie porządki, ostatnie przygotowania w kuchni. Jak wygląda ten dzień w Grecji? Koszyczka nie mam, mm -hmm. ale są wielkie przygotowania, no bo zaraz zacznie się Wielkanoc, zaraz o niej powiemy i jest naprawdę dużo przygotowań, szczególnie kulinarnych dla odmiany do, do, tego, do tego czasu. Ale w Wielką Sobotę najważniejsze jest to nocne nabożeństwo. Wielką Sobotę jest jeszcze drobne poranne nabożeństwo, mm -hmm. a potem rzeczywiście wieczorno-nocne. To się odbywa w bardzo różnych też, na bardzo różne sposoby. Na przykład yy, znam miejsce w Grecji na Peloponazie, gdzie przy tej okazji jest nabożeństwo na szczycie góry i fragmentem tego nabożeństwa jest procesja całej wioski. Po, tą górę oświetloną, proszę sobie wyobrazić, prawda, lampiony, które ich prowadzą na sam szczyt i tam rzeczywiście, powiedzmy, przed północą to nabożeństwo się zaczyna. Ono jakby czasowo przybyli na pasterkę, ale oczywiście Znowu czas Znowu mamy jest inny. to odbicie. Tak. Tak jak czytałam, to nabożeństwo wygląda w taki rzeczywiście magiczny sposób, że przed północą robi się w kościele cicho, robi się ciemno, a z momentem wybicia północy jest ten okrzyk, że Chrystus stał i nagle robi się jasno, płoną świece, przekazywany jest ten płomień, są okrzyki radości, kołatki, no musi to być coś magicznego przeżyć, tako, takie z martwych wstanie. No każdy ma w ręku tak zwaną lampadę, czyli właśnie lampion świecę, który zostaje zapalony, najpierw ksiądz zapala pierwsza i potem ten ogień wszyscy sobie nawzajem przekazują. Jest też takie hasło, które ksiądz powtarza: "Devte, lave te fos, podejdźcie, chodźcie." weźcie światło i to jest właśnie ten symbol zmartwychwstania. Najważniejsze tego typu nabożeństwo, które potem jest odbite niejako we wszystkich pozostałych kościołach, odbywa się w Jerozolimie w Bazylice Grobu Pańskiego. Czy to prawda, że aż do trzeciej rano trwa, potrafi trwać takie nabożeństwo wielkanocne? No, Nocno-wielkanocne? Liturgie prawosławne są bardzo długie, tylko to tyle mogę powiedzieć. To prawda. Grecy wracają do domu potem tym nabożeństwie? I Nie co? wracają jeszcze do domu, okay. bo mamy element, który moim zdaniem jest być może najbardziej spektakularny, podczas tego nabożeństwa, fajerwerki. To jest moment na fajerwerki. Rezurekcja. Oczywiście. Strzelamy i to strzelamy na przykład w dach kościoła. A na wyspie Chios, bo o tym warto wspomnieć, jest specjalna wojna na fajerwerki, no bo nawet na rakiety, gdzie dwie parafie podobno się ostrzeliwują. Przez jakiś czas y, to święto było zakazane, no bo trochę przesadzili, tam były jakieś zniszczenia mienia, ale wrócili do tego Czyli pięknego grecki obyczaru. kargul i grecki pawlak trochę, i jakby mieli fajerwerki w dłoniach. Dokładnie <śmiech> tak, tylko proszę to przemnożyć przez parę <śmiech> To prawda. No dobrze, to po fajerwerkach wracają do domu, czy jeszcze nie? No dobrze, wracają do domu, już powoli na śniadanie i po prostu jest wielka wyżerka. A na samym środku, tak jak pani powiedziała yy, na początku, jagnie, prawda? Jagnie narożnie i to jest ta podstawowa potrawa wielkanocna. No i ono, obstawiam, zakładam, wyobrażając sobie y, tradycje greckie, że głównie panowie się tym zajmują, czy nie? Nie wiem. Przyznam szczerze, nigdy nie widziałem, ale wyobrażam sobie, że tak by to mogło wyglądać, że panowie tutaj pilnują rożna. No panie przecież bardzo dużo opracowały przy przygotowaniach innego typu przez ostatni tydzień, więc podejrzewam, że jest pewien podział pracy. No ale poza tym jagniem, co jeszcze? Wszystko. wszystko. Bo wreszcie wszystko, wszystko wraca, to... prawda? Wszystko wraca alkohol, wraca mięso, jak widać, wraca oliwa w pełni, więc ta kuchnia nie niejako wraca do normy. Mm -hmm. A, ale poza kuchnią? No poza kuchnią. To Ma być tańce, rodzinnie? Ta, na świeżym powietrzu? Mm -hmm. Oczywiście, na świeżym powietrzu jak najbardziej. Są specjalne piosenki, są specjalne tańce, które tańczy się akurat y, w tym okresie, ale no to też różne miejsca na różny sposób. Na przykład miałem przez chwilę okazję badać taki taniec y, też znowu na sporadach na z tym razem, związany z y, opowieścią o zamurowanej żonie w moście Warcie. To jest taka historia właśnie o tym, jak to most y, cały czas z, y, rujnuje się podczas nocy i oni go odbudowują w ciągu dnia i, Dochodzą do wniosku, jest podpowiedź jakichś sił nadprzyrodzonych, że jedyną rozwią jedynym rozwiązaniem jest złożyć ofiarę, zamurować młodą, piękną żonę głównego majstra w głównym filarze mostu i to się dokonuje. Ona zostaje zamurowana, w ostatniej chwili rzuca klątwę na ten most i na przechodniów, ale udaje się ją odwieść i ona tą klątwę odwraca. Więc znowu mamy historię o śmierci, ale o pewnej odnowie, którą się w tym okresie yy, celebruje. I co, w poniedziałek do pracy? W poniedziałek chyba jeszcze nie. Ale lanego poniedziałku, mimo pogody, która sprzyja Grekom bardziej nie, niż nam, nie ma. Lanego poniedziałku nie ma. Za to, to co się bardzo zmienia, co jest chyba uderzające, Grecy się inaczej witają albo żegnają. Od poniedziałku? Od niedzieli. Mhm. To właśnie Chrystus zmartwychwstał. Chrystos Anesti staje się rodzajem pozdrowienia. No i co na to odpowiedzieć, prawda? Alitos Anesti. Alitos Anesti. Naprawdę zmartwychwstał. Więc w jakimś sensie przestaje się mówić dzień dobry, do widzenia, tylko się wszyscy pozdrawiają w taki sposób. A czy jest taka Wielkanoc bardziej laicka w Grecji, w której właściwie tylko część z tych tradycji jest obecna, czy, czy, czy w ogóle nie ma czegoś takiego jeszcze współcześnie jak laicka Grecja? Ja mam wrażenie, że ona powoli nadchodzi, gdzieś tam jest, ale jest ukryta, bo rzeczywiście obecność kościoła w Grecji i na Cyprze jest bardzo widoczna, szczególnie właśnie w tym, o czym rozmawialiśmy. Proszę zwrócić uwagę, że my rozmawialiśmy cały czas o rytuałach. Rozmawialiśmy o kuchni, rozmawialiśmy o obyczajach, nie rozmawialiśmy w ogóle o duchowości. Więc na pewno to jest o wiele łatwiejsze. To znaczy dotrzymywać pewnych rytuałów, pewnych zachowań, pewnych przedmiotów, pewnych yy, właśnie potraw. Aczkolwiek one są ściśle też z duchowością splecione, przynajmniej w moim odczuciu. Tak, to czemuś jednak służy. Tak, ale I coś takiego nie wszyscy mają ochotę wchodzić w to głębiej, prawda? Jeśli byśmy obserwowali w Grecji te dni, to byśmy ją widzieli ten rytuał powszechnie. Pytanie jest, co się dzieje wewnątrz ludzi, ale do tego nie sposób dotrzeć w sposób to bardzo prosty. To prawda, nie jest to takie proste. A czy na przykład Wielkanoc w Atenach, a Wielkanoc Wyspiarska różnią się od siebie? Ja bym powiedział, że wszystko, co jest związane z kulturą ludową i obyczajowością jest zawsze lepsze na wsi. Czyli duże miasta jak najbardziej, ale Grecy starają się. Miasto obchodzić... raczej odtwarza, a wieś wciąż żyje tym tak. naprawdę. Jeśli mogą, wyjeżdżają i spędzają ten czas właśnie z rodziną, ale na wsi. Na, z wiejską rodziną albo w wiejskim domu, który tam pozostał, chociaż już wszyscy dawno mieszkają w miastach, czyli w Atanach tak naprawdę. A ma pan swój ulubiony wielkanocny zwyczaj w Grecji? Moim ulubionym zwyczajem wielkanocnym jest to, że. Można jeść bezkarnie hałwę, powiem szczerze. I, i to, że hałwa, która jest przecież jednym z najlepszych greckich słodyczy, moim zdaniem, jest kaloryczna, bardzo słodka. A, jest postna. Jest postna, dokładnie mm. tak. I to jest, to znaczy rozumiem, że jeśli się ją je z odpowiednim nastawieniem duchowym, to kalorii tam nie ma. A zatem, to jest bardzo dobra filozofia, potrafi być bardzo zgubna niestety, ale możemy się jej trzymać. A zatem przed Grekami ten najważniejszy czas. My świętujemy dzisiaj, a Grecy zaczynają bardzo mocno pościć już od poniedziałku. No a za tydzień będą świętować przy tym rożnie na świeżym powietrzu z winem, oliwą i tańcem. Panie profesorze, na koniec naszej rozmowy powinniśmy w ogóle mieć te czerwone jajka i się nimi stuknąć. I tak. kto wygra, ten będzie miał szczęście. I to będzie tak zwane jajko Matki Boskiej. To avgot i spana jas. Profesor Przemysław Kordos, Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Studiów Heleńskich, był gościem Studia Wiedzy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również, dziękuję bardzo. Studio Wiedzy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 I tak od świtu, ależ tradycji, a łączy je jedno: Wielkanoc, niezwykła noc i niezwykły dzień co niewyobrażalne, stało się wyobrażalnym. E, no to o tym porozmawiamy. Gość Polskiego Radia 24. E, Alleluja, Jezus żyje. E, nasz gość, ksiądz profesor. Józef Kloch, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Witamy serdecznie w niedzielny poranek, już prawie przed południem. Chrystus wstał. serdecznie. Witam Pana redaktorza i radiosłuchaczy. A gdzie dziś ksiądz świętuje Wielkanoc? Jak zwykle od 22 lat u mojego kolegi na południu Polski, w niewielkiej miejscowości, gdzie pomagam mu w duszpasterstwie przez cały... Wielki Tydzień. Wola Piskulina to ta miejscowość. Niedaleko już Słowacka granica. A z góry widać lepiej, co się stało? A... Powiedziałbym, że akurat Piękniej kościół... Piękniej może. Pogoda była dzisiaj cudna, absolutnie wymarzona. Bez chmurki niebo. Nasz kościół jest akurat w, w dolinie, wobec czego, żeby... Patrzeć sobie na ten kościół, to, to lepiej być u góry. I ludzie schodząc na mszę świętą, właśnie z góry przyjeżdżając, ten kościół widzieli, on stoi w centralnej miejscu miejscowości. Księże profesorze, a skąd my tak naprawdę wiemy, a może nie naprawdę, że to co niezwy, niezwykłe, niewytłumaczalne, niewyobrażalne się stało? Hmm, dobre Możemy pytanie. to przeczytać, zobaczyć na przykład na obrazach wielkich mistrzów. O, na obrazach wielkich mistrzów, naturalnie, ale ja zachęcam, żeby popatrzeć na fotografię z Ziemi Świętej, zwłaszcza teraz z Jerozolimy, a poczytać oczywiście Ewangelię cztery najważniejsze przekazy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 i życzenia pokoju padają także w liturgii, oby ten pokój zapanował. Wszyscy sobie tego życzymy, a zwłaszcza w dwóch punktach zapalnych, czyli na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie. To takie smutne święta w Jerozolimie może inaczej puste święta, bez pielgrzymów, bez turystów, bez możliwości wejścia na przykład do Bazyliki Grobu Pańskiego. Pusta była też via Doloroza w Wielki Piątek, gdzie kiedyś był tłum, stragany, handel, a on tam sobie szedł. E, aż trudno było znaleźć kolejne stacje Drogi Krzyżowej, a teraz pusto. Jak to się tłumaczy? Dlaczego świat jest taki <śmiech> beznamiętny, nie tego, że ludzie chcą pokoju, szczęścia, radości? jest pusto w Jerozolimie i w kościołach tamtejszych, a jednocześnie jest smutno. To jedno z nim się wiąże. Ja byłem w pustej bazylice grobu pańskiego kiedyś przez całą noc, ale dlatego, że mogliśmy tam zostać kilkanaście osób. Tak jest w każdej nocy. I to było niezwykle przeżycie właśnie tekstu biblijnego, czytanego wówczas, chodzenie od miejsca śmierci Pana Jezusa, do miejsca namaszczenia, potem do grobu. Mieliśmy do dyspozycji całą noc. To było, to było coś niezwykłego. A teraz jest tam zupełnie pusto. Właśnie um, to trudne jest pytanie, które Pan redaktor stawia. Um, nie, nie, nie, nie za bardzo wiem, jak na nie odpowiedzieć, ale, ale wydaje mi się, że tutaj um, chęć Czynienia czegoś odwrotnego niż pokój jest y, sprawą zasadniczą niestety. Czyli chęć wojny. Chęć zniszczenia Ta, kogoś drugiego. Tak ludzie w sobie mają, że bez wojny nie mogą y, żyć? Mogą, mogą żyć, tylko niestety nie wszyscy. I tu zaczyna się problem, kiedy... Y, Ci, którzy nie chcą pokoju, chcą domina, dominacji, dominowania nad innymi, chwytają za broń w sposób zupełnie bezwzględny. I niestety teraz mamy dwa przykłady i coś jeszcze zupełnie innego. Mamy do czynienia niestety z nowoczesną wojną, czyli rakietami i dronami. I to jest nieszczęście, choć też trzeba powiedzieć jasno, że sztuczna inteligencja pomaga w obronie. Ona jest nie tylko tym elementem, którego używa się w atakowaniu, ale, ale na szczęście używa się jej również broniąc się. To jest takie słynne pytanie od Hanny Kral, dlaczego ludzie ludziom gotują taki los? Do tej pory nie ma odpowiedzi, prawda? Nie ma... I nie będzie, bo, chociaż bo, ja bym chciał usłyszeć od księdza profesora, będzie kiedyś taka odpowiedź. No, kiedyś pewnie po drugiej stronie życia, ale, ale bo, bo to jest naprawdę niezrozumiałe, jak można chcieć zabijać. Jak można odbierać komuś rodzinę, dom, szczęście, dzieci. To jest kompletnie nie niezrozumiałe. Mało Gdzieś tego, tam zabija się w imię że... pokoju. To jest też bardzo ciekawe. No, Niezrozumiały zupełnie. Tragiczne wręcz. Ja bym powiedział, że, że nienawiść jest taką podstawą tych dążeń zupełnie nie, nie, niezrozumiałych dla nas. I to gdzie? No właśnie w ziemi świętej. To oczywiście nie, nie, nie, nie wszędzie był Chrystus, ale powiedzmy są to tereny bliskich Wschodu to są tereny właśnie Ziemi Świętej w przeróżnych państwach obecnych i, no i to jest niezrozumiałe. Ten Chrystus, który się modlił o pokój dla wszystkich i mówił pokój mój wam daje Jak przyszedł do apostołów, do wieczernika to powiedział pokój wam. No i właśnie co, co się dzieje dzisiaj z tym pokojem? Właśnie to no zwłaszcza tak, ta, Nie było, było świętego Tomasza, który później dopiero uwierzył jak i jak to było? Tak czytamy. Tak, tak, tak, tak. Jak włożył dłoń w, w bok Chrystusa. Teraz bierze, bo, a kiedyś nie. Tak, kiedyś nie. I, I to jest naprawdę coś niesłykłego, nies, nie, niesłychanego, że, że trzeba przeżywać wielki tydzień w strachu przed rakietami, przed bombami, przed dronami. A jak pięknie będzie Wyglądała Wielkanoc tam, gdzie ksiądz profesor w tej chwili jest. Bo o godzinie 11 wiem, że zaczyna się to wszystko, tak? Tak. to no, Trzecia msza święta będzie i to taka bardzo uroczysta. Mówi się jeszcze tu i gdzie suma, a no, więc właśnie najważniejsza msza w dniu. A... Trzeba powiedzieć, że tutaj Kościół jest pełny i był pełny od Wielkiego Czwartku do, do dziś i, i pewnie jutro tak będzie, jestem o tym przekonany. Co ksiądz e, powie, a co ksiądz powie na kazaniu do tych ludzi, którzy przyszli? <głosy> no właśnie ja część kazania powiedziałem w tej pierwszej wypowiedzi o tym, że nikt nie spodziewał się zmartwychwstania Chrystusa, wszyscy byli potężnie zaskoczeni że wstał. Będę mówił o tym, że są co prawda różne relacje, ale to są relacje świadków i że nie należy się temu dziwić, bo mówię tutejszym parafianom, wyobraźcie sobie, że idziecie do grobu kogoś, a po drodze spotykacie sąsiadów i mówi, że, że nie ma tego zmarłego, tylko bo on zmartwychwstał, bo a ktoś tam go widział nawet, no to, to trudno się dziwić. Wielu takim kiergrzymkom do grobu i wielu różnym e, relacjom. Jan Paweł II I... e, mówił tak, noc wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy e, moc stałego Chrystusa pokonuje ostateczne siły ciemności, śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość. To e, Jan Paweł II. E, ale e, jeszcze jest... E, Coś takiego od, od papieża Franciszka, który mówił, radujcie się. Zbawiciel stał się na krótko jednym z nas, byśmy dostąpili obiecanej nam nieśmiertelności. Żyli z nim na zawsze. No to teraz czekamy na to, co powie papież Leon XIV, w końcu Amerykanin który podobno, tak słyszeliśmy, rozmawiał i z premierem Izraela, i z prezydentem Stanów Zjednoczonych, i z innymi ludźmi, ale wielkimi tego świata, tak się mówi. Co by, no nie wiemy co powiedział, ale jak ksiądz myśli, co by im powiedział, co im powiedział? Całą pewnością wzywał do rozejmu zaprzestania walk i prosił ich o to, by ze sobą zaczęli rozmawiać. O tym jestem przekonany. Watykańska dyplomacja działa w sposób... Wolno. Powiedziałbym bez trąbienia na prawo i na lewo, ale te młyny watykańskie mielą owszem wolno, ale skutecznie. Czy tak będzie w tym wypadku? Oby. Oby. Oby ten czas właśnie Wielkiego Tygodnia, Świąt. Tak samo przecież u Żydów, jeśli chodzi o Paschę, u, u, u Greków i u katolików rzymskich, u prawosławnych. Oby właśnie ten czas zaowocował pokojem. Ja ufam, ja ufam, że te wysiłki nie ustaną Ojca Świętego, że on będzie rozmawiał. I też wydaje mi się, że nie jest bez znaczenia, że rozmawiał, jeśli rozmawiał, Amerykanin z Amerykaninem. Moim zdaniem to jest tak samo istotna kwestia. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby... Zaplanował najpierw rozejm, potem pokój i to trwały. Nie, może takie głupie pytanie, a ci wielcy w cudzysłowie zrozumieją te słowa, które powie po godzinie 12 i przekaże e, e, no takie porozumienie, taki znak dla świata i dla Rzymu. Mam taką nadzieję, że wielcy tego świata... Nadzieja nie umiera stronę... nigdy, prawda? albo umiera ostatnia, mam nadzieję, że tutaj nie umrze i że ci wielce tego świata, no jednak z autorytetem papieża liczyć się w jakiś sposób będą. Nie sądzę, żeby to było jak grochem o ścianę. A może być tak, że powie dosyć tego wszystkiego. Pogódźmy się. Niech nie będzie więcej wojny. Niech nie giną ludzie. Niech nie będzie Ukrainy. W taki sposób, która jest bombardowana każdego dnia, każdej nocy. Niech będzie e, pokój w gazie. Niech będzie pokój na Bliskim Wschodzie. Jak trudno to osiągnąć. Księże profesorze, jak trudno do tego dojść. Czy my zgłupieliśmy tak naprawdę? Jestem przekonany, że taki apel usłyszymy z ust Ojca Świętego. Prośbę wręcz o pokój na Ukrainie i pokój na Bliskim Wschodzie. Prośbę. No, czasem ludzie tracą rozum. Niestety. Miejmy nadzieję, że taki autorytet, jakim jest Leon XIV, coś im jednak powiedział znaczącego i że to nie zostanie bez echa. Miejmy nadzieję. Niech zrozumieją. Księże profesorze, a takie młode lata, takie szczenięce księdza profesora, Wielkanoc, jak to było w Pana domu, obok Pana domu? Hmm. To był Tarnów oczywiście, moja rodzina, mama, tata, dwie siostry. To było ogromne przeżycie, rodzinne. Wszystko, liturgia w kościele. Wielka Sobota, Adoracja, w piątek jeszcze Krzyża, potem Grób Pański, no i nade wszystko Rezurekcja, na której byliśmy wszyscy i to zawsze. A śniadanie Wielkanocne. To są piękne wspomnienia, które dzisiaj kultywuje moja rodzina i z tego się bardzo cieszę. A wspomnienie tak, wspomnienie jest piękne. Oczywiście, że tak. Bardzo dziękujemy za e, naszą e, przedpołudniową rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dobrych świąt, pokoju i spokoju. E, I Proszę pokoju, pozdrowić parafian od Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję sobie to za chwilę. Za chwilę dziękujemy bardzo. Racji. Ksiądz profesor Józef Kloch, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, a Dziś, tam gdzieś, gdzieś w górach. Stęć pos. No to teraz Jerozolima. Gdzież byśmy mogli być o tej Bożej w takim dniu? E, witamy, nasz korespondent. Jak ty się tam dostałeś? Dzień dobry, kłaniam się Tomasz Sojewicz, dzień kłaniam dobry, jak się dostałem, to nie, było, to nie było to nie było, łatwe dostać się tutaj oczywiście, dlatego że tutaj powiedziałbym, ruch odbywał się do tej pory i odbywa w jedną stronę z Izraela, a nie do Izraela. Chociaż powiem szczerze, że w ciągu ostatniego tygodnia, wielkiego tygodnia spotykałem na tych opustoszałych jerozolimskich uliczkach nieliczne osoby, którym udało się przedrzeć, bo chyba tak to należy nazwać, przedrzeć do Izraela, no wiedzionych taką potrzebą se potrzebą duszy, potrzebą wiary, że mimo wojny nawet są ludzie, którzy zdecydowali się na po pierwsze przejście tych wszystkich trudności związanych z podróżą naokoło i potem drogą lądową do Izraela, po drugie też no, zdecydowali się na bycie w takiej Trudnej sytuacji, kiedy muszą schodzić i szukać schronów bombowych, muszą yy uważać yy na to, żeby właśnie nie być w miejscach, w których być nie powinni, w otwartej przestrzeni, kiedy lecą rakiety. To nie są zwykłe święta tu w Jerozolimie. Biją dzwony to u nas, a w Jerozolimie słychać alarmy? Słychać alarmy i one się splatają z biciem dzwonów czasem co ciekawe właśnie, to jest tak, że te dzwony wybijają w niektórych świątyniach, ale wierni nie mogą do nich wejść, więc to też potęguje taką surrealistyczną atmosferę jednak, która, która jest taką apokaliptyczną, bo rzeczywiście ta Jerozolima w ostatnich dniach i dzisiaj to jest Jerozolima opustoszała, ale do takiego stopnia, którego jak mówią miejscowi nawet w trakcie pandemii koronawirusa nie było aż tak pusto i tym bardziej no, duży niepokój o tym, jak będzie dalej, dlatego że wiemy, że nie, wie, nie wiemy, w jaką stronę potoczy się wojna. Nie wiemy, co jest w głowach rządzących Donalda Trumpa. Tam wiele się dzieje w jego głowie. Czy by na Taniachu, tam też się bardzo wiele dzieje. No, tam, ten moment skupienia dzisiaj w niedzielę powinien, powinien jakoś być może ten duch zapanuje, o którym też ksiądz, o którym rozmawiałeś przed rozmową ze mną, być może to sprawi, że... Gdzieś w duszach tych rządzących też pragnienie pokoju się pojawi. Chociaż oczywiście to są takie płonne, pewnie i naiwne nadzieje, no ale nimi trzeba żyć teraz. Tomku, jak będzie wyglądała twoja niedziela, wielka nocna w Jerozolimie? Ja, ja bym chciał być optymistyczny i chciałbym ci powiedzieć, że będę siedział gdzieś, znajdę stół, z, gdzieś um, ktoś mnie przygarnie, ale. Ja jestem tutaj dla Państwa, więc moja niedziela jerozolimska będzie z Państwem, z Polskim Radiem, z łączeniami w Polskim Radio 24 częstymi. Powiem szczerze, że za tydzień będzie moja właściwa Wigilia. Boże drogi, oczywiście nie Wigilia, to już zmęczenie. Wigilia czegoś, w czyli Wielkiej Nocy? Wigilia, albo... Wigilia Wielkiej Nocy, dokładnie. Dziękuję, <głos> że pomogłeś mi wybrnąć z tego lapsusa. Ja jestem prawosławny i za tydzień w... Są Jest Wielkanoc Prawosławna, kościoły wschodnie będą świętowały pewnie też w podobnej atmosferze. Ja już wówczas postaram się mieć ciut mniej pracy, bo ciut mniejsze pewnie, miejmy nadzieję, że też będzie bardziej spokojnie, więc wówczas postaram się tą, tą Wielkanoc odświętować. Bardziej odświętnie. Nie znaczy, że teraz tego nie robię, ale to jest oczywiście wewnętrzne skupienie, ale też skupienie na pracy i na tym, żeby być z państwem i przekazywać państwu stąd te informacje. A pytałeś, jak cię znam, to pytałeś mieszkańców Jerozolimy. Tak podchodziłeś i zapytałeś, co się dzieje, co u was, jak będzie dalej? Wiesz, wielokrotnie powiem ci, powiem państwu, że naprawdę to są smutne historie i smutne rozmowy, dlatego że w... Coraz bardziej w piątym tygodniu słyszę desperację w głosie tych ludzi. Słyszę pustkę, słyszę no wręcz taką rozpacz, bo dla bardzo wielu osób akurat tu w Jerozolimie, która jest miejscem zazwyczaj takim też turystycznym, to nie tylko pątnicy tu przyjeżdżają, no ludzie tracą pieniądze, od miesiąca nie zarabiają, nie wiedzą co będzie dalej. Więc jest nie tylko lęk o swoje życie, to wieczne, ale też to doczesne, no, to związane, z tym, że, <głos> związane z tym, że nie będzie za co za chwilę rachunków płacić, a też weźmy pod uwagę sam fakt, że od, od, od, od, od, od sytuacji, od, od wojny w Gazie też tutaj nie ma palestyńczyków do pracy, izraelskie władze nie wydają pozwoleń, więc no, sytuacja jest bardzo trudna, naprawdę bardzo trudna i um, są też promyczki nadziei. Może dzisiaj jest taki dzień, którym warto o tych promyczkach nadziei. Jest sporo... O dziwo dla mnie Azjatów, którzy tutaj zastępują palestyńczyków. Władze Izraela wydają pozwolenia zamiast dla mieszkańców Gazy, wydają to na przykład dla mieszkańców Filipin, dla Chińczyków. Część z nich jest chrześcijanami, szczególnie Filipińczycy rzecz jasna. I tutaj te promyczki nadziei są takie, że to jest niezwykle żarliwa wiara. Jak się mówi o tym, że to jest wiek Azji i wiek też odrodzenia takiego duchowego, religijnego w Azji, to to widać w tych społecznościach chrześcijańskich, azjatyckich w Jerozolimie. Jakkolwiek by to egzotycznie nie brzmiało, tak jest. I ta ich wiara, szczerze powiedziawszy, ona znacznie się różni od naszej. Oni spotykają się w miejscach świętych, śpiewają pieśni religijne, przytulają się, bo nie mogą wejść do, nie mogą wejść do świątyni, więc przytulają się do murów. To powiem szczerze, jest taka, ta, taki oznak takiej szczerej, prostej, prawdziwej wiary i to, szczerze powiedziawszy mnie, podnosi na duchu w tej całej sytuacji. Dziękuję Ci pięknie za te słowa. Jest takie powiedzenie, gdzie kogoś nie pośle, to Tomasz Sajewicz dośle. Wszystkiego dobrego. Bardzo Ci dziękuję. Wesołych Świąt. Reklama.